To są informacje Polskiego Radia 24. Nie ziściły się groźby Donalda Trumpa. Zamiast ataku na Iran jest dwutygodniowy rozejm. Zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, przekazały władze Izraela. Nie ma problemów z dostawami paliwa, zapewniają przedstawiciele krajowych lotnisk. Minęła 6. Rafał Boguta, dzień dobry. Jest porozumienie Iranu i Stanów Zjednoczonych. Na kilkadziesiąt minut przed upływem ultimatum obydwie strony zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni i wstrzymanie wymiany ognia. Wcześniej Iran kategorycznie odrzucał rozwiązania o tymczasowym charakterze. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Najpierw o dwutygodniowym rozejmie poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w mediach społecznościowych. Wstrzymana zostanie wymiana ognia, a ten czas ma zostać wykorzystany na dopracowanie planu pokojowego. Fakt zawarcia porozumienia potwierdza media irańskie, izraelskie,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 Dwutygodniowe zawieszenie broni w wojnie z Iranem nie obejmuje Libanu, informuje biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Izrael popiera decyzję prezydenta Trumpa o zawieszeniu ataków na Iran na dwa tygodnie pod warunkiem, że Iran natychmiast otworzy cieśniny i zaprzestanie wszystkich ataków na USA, Izrael oraz kraje w regionie. Czytamy w komunikacie. Izraelski premier zapewnia, że jego kraj popiera działania Stanów Zjednoczonych, które mają zlikwidować zagrożenie ze strony Iranu. Temat dwutygodniowego rozejmu będzie obecny na naszej antenie przez cały poranek. Już za mniej więcej kwadrans połączymy się z naszym korespondentem w Miami, Janem Pachlow. Na krajowych lotniskach nie ma problemów z dostawami paliw do samolotów, zapewniają w rozmowie z Polskim Radiem przedstawiciele największych portów lotniczych w Polsce. To istotne wiadomości w kontekście problemów, z którymi borykały się linie lotnicze na kilku włoskich lotniskach. O szczegółach Maciej Szefer. Niektóre porty lotnicze we Włoszech jako pierwsze w Europie oficjalnie ogłosiły problemy z dostępnością paliwa lotniczego. Polskie porty lotnicze podały, że nie mają żadnych sygnałów dotyczących ewentualnych utrudnień w dostępie do paliwa na zarządzanych przez siebie lotniskach. Podobnie jest we Wrocławiu, Krakowie czy Poznaniu mówi rzecznik lotniska Ławica Marcin Wesołek. Nie mamy żadnego z żadnych sygnałów dotyczących tego, że są jakieś problemy z zaopatrzeniem w paliwo lotnicze na polskich lotniskach. Dostawy paliwa do samolotów są realizowane bez przeszkód także na lotnisku w Katowicach, potwierdza rzecznik portu Piotr Adamczyk. Na terenie Katowice Airport działa trzech dostawców paliwa lotniczego i aktualnie żaden z nich nie sygnalizuje problemów z dostępnością jeda 1. Utrudnienia w dostępie do paliwa lotniczego i rosnące koszty mogą przełożyć się w przyszłości na wyższe ceny biletów lotniczych. Maciej Szefer, Polskie Radio. Przyjazd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych na Węgry jest wydarzeniem wyjątkowym, ocenia dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. J.D. Vance gości od wczoraj z dwudniową wizytą na Węgrzech. Zdaniem komentatorów jego obecność w Budapeszcie na kilka dni przed wyborami ma pomóc Wiktorowi Orbanowi zachować władzę. Jednak dr Bonikowska nie wyklucza, że wizyta ta może wywołać odwrotny efekt. Dlatego, że ci, którzy mają dosyć Orbana, to będzie kolejny sygnał, że z jeszcze większą determinacją należy go odsunąć od władzy. Natomiast jego zwolennicy z kolei nie są zachwyceni polityką Donalda Trumpa i jego administracji, więc tu jest duży dyskomfort. Według niezależnych sondaży opozycyjna partia TISA prowadzi nad rządzącym Fidesem. Jeśli sondaże te się sprawdzą, partia premiera Wiktora Orbana straci władzę po 16 latach rządzenia. Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny rozpoczęła program ochrony i konserwacji taśm filmowych z najważniejszymi polskimi filmami z ostatnich 100 lat. Projekt wsparł finansowo Netflix. Dyrektor FINA Tomasz Kolankiewicz wyjaśnia, że chodzi przede wszystkim o opracowanie sposobów ochrony różnych typów taśm filmowych.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 z 1947 roku. To były informacje Polskiego Radia 24. z przymrozkiem na zachodzie i krańcach południowych. Wciąż obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia, a w dzień niemal wszędzie pojawi się przelotny deszcz. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Słonecznie i bez opadów będzie dziś na krańcach zachodnich i gdzieniegdzie na wybrzeżu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 stopni na północy, około 8 w centrum i na Podkarpaciu i 11 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, niemal w całym kraju porywisty z północy i północnego zachodu. Klimat. Jakość powietrza w Polsce o poranku jest przeważnie bardzo dobra lub dobra, a z odnawialnych źródeł pochodzi 20% energii w sieci krajowej. Z kolei we wschodniej części wybrzeża obowiązują ostrzeżenia przed gwałtown gwałtownymi wzrostami poziomu wód. Klimat. Poranek w Polskim Radio 24. Spróbujemy jeszcze raz. 6.06 na zegarach. Polskie Radio 24 i środowy poranek w Polskim Radio 24. Rochkowalski Kowalski, mówię Państwu dzień dobry. A ze mną są, jak zwykle niezawodne, Eldar Pedorenko, który realizuje tę audycję, a wydają ją Justyna Błońska i Karol Smyk po stronie informacji. Rafał Boguta, między innymi. Oczywiście, przed nami 98 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.56, a zajdzie o 19.21. Dzień potrwa 13 godzin i 25 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Apolinary, Cezaryna, Dionizę, January, Julia i Radosław. Państwu przesłamy najlepsze życzenia. Uniknęliśmy chyba tego najczarniejszego scenariusza, czyli eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale pytania o stabilność i prezydenta Stanów Zjednoczonych i Stanów Zjednoczonych jako takich pozostają chyba w mocy. Dwutygodniowy rozejm i to będzie dzisiaj temat numer jeden w naszym poranku o rozejmie na Bliskim Wschodzie i o konsekwencjach gospodarczych i politycznych tego rozejmu. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, specjalistami, a także z politykami. Zapraszamy Państwa Serdecznie do godziny dziewiątej, a zaczynamy ten poranek jak zawsze od kalendarium historycznego. Alu, Tu Polskie Radio Warszawa. Jeśli nam pomożecie, to. Mamy z My, naród. We, the people. Polki, Polacy, Europejczycy. Witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 8 kwietnia w roku 1820 na greckiej wyspie Milos odnaleziono rzeźbę Afrodyta z Melos, lepiej znaną jako Wenus z Milo. 165 lat temu co najmniej 100 osób zginęło, a kilkaset zostało rannych podczas rozpędzania przez rosyjskie wojsko pokojowej demonstracji mieszkańców Warszawy na Placu Zamkowym. Gdy okazało się, że spiskowcy i ludność Warszawy nie rezygnują z manifestacji patriotycznych pod coraz bardziej radykalnymi hasłami, rozwiązano delegację miejską i Towarzystwo Rolnicze. Przybliżał powód manifestacji profesor Andrzej Szwarc. Dokładna liczba ofiar nie jest znana i była utrzymywana przez władze rosyjskie w tajemnicy, aby nie wywoływać paniki.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 Tego dnia, lecz w roku 1918 zmarł poeta, dramaturg i tłumacz Lucian Rydel. Jego ślub z córką chłopa z Bronowic stał się wydarzeniem społecznym i artystycznym oraz inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania wesela. Z gospodarzami uprawiając ogród prędko docenił rolniczą wiedzę fachową. Pracował z ludem i dla ludu. Doceniał gwarę jako rezerwuar polszczyzny. Marzył o teatrze ludowym. Wspominała w polskim radiu Maria Rydlowa, żona wnuka poety. Twoje sześćdziesiąte urodziny obchodzi dziś Aleksander jarmoła założyciel i lider zespołu Hajdamaki. Дело чистое, у Частаховским свет od zła i w светишь в что мой навахрад, баронишь с верным людом, tym мне маленькому житё вернул он судом, я святой твою я певки клагающий, снял я мёртвые попеки, готовые пехотой искать твоего порога. Syn, synu, wykonywał na wspólnym albumie z Andrzejem Stasiukiem fragment Inwokacji. 8 kwietnia w roku 1973 zmarł hiszpański malarz i grafik Pablo Picasso. Był twórcą przełomowego nurtu w malarstwie zwanego kubizmem. Cały postępowy świat, świat kultury i sztuki okrył się żałobą po odejściu wielkiego artysty naszych czasów. Zmarł Pablo Picasso. Współzałożyciel ruchu pokoju, twórca jego symbolu, gołębia pokoju. Z ręki artysty wyszło wiele dziesiątków tysięcy arcydzieł malarstwa, a jego słynna Guernica jest przejmującym razem protestu przeciwko okropnościom wojny. Relacjonowało wówczas polskie radio. Picasso został uznany za najbardziej wszechstronnego artystę XX wieku. 35 lat temu rozpoczęło się wycofywanie z Polski wojsk radzieckich. Podczas pożegnania w Bornem-Sulinowie dowódca północnej grupy wojsk generał Wiktor Dubynin oświadczył, że armia radziecka miała na terenie Polski broń jądrową. Od początku ja postawiłem i przyspieszyłem wycofanie wojsk sowieckich z Polski. Przeprowadziłem od początku do końca z negocjacjami włącznie, które to było poza moim zasięgiem i właściwie tego dokonuje rząd. A ponieważ rządy spaprowadzili, tą sprawę, a ja powiedziałem narodowie, że tego dokonam, to sam negocjowałem i sam doprowadziłem do końca tą sprawę. Wspominał były prezydent Lech Wałęsa. W roku 2005 na Placu Świętego Piotra miał miejsce pogrzeb papieża Jana Pawła II. Już sześć dni po śmierci Ojca Świętego, zebrani w Watykanie swoimi okrzykami, domagali się szybkiej jego beatyfikacji i kanonizacji. Punktualnie o godzinie dziesiątej trumna z cyprysowego drewna z ciałem Jana Pawła II stanęła na Placu przed Bazyliką. Powitano ją oklaskami i okrzykami. Mszy pogrzebowej przewodniczył kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Dwa lata temu zmarł brytyjski fizyk teoretyczny Peter Higgs sformułował hipotezę dotyczącą istnienia w próżni pola, dzięki któremu cząstki elementarne uzyskują masę, a od jego nazwiska został nazwany bozon, zwany również boską cząstką. Ta teoria, która została wymyślona między innymi przez Petera Hicksa, bo to nie jest tak, że to on sam ją wyprowadził, przewiduje, że gdzie byśmy się nie znaleźli, to możemy próżnie zapytać o to, czy ona ma jakieś własności i okazuje się, że ona ma dwie liczby i teraz jedna z tych liczb jest bezpośrednio związana z tym, Jaka jest masa tej cząstki? Bo zonuchy. Przybliżał profesor Piotr Zalewski. Kalendarium historyczne. Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne. A przedstawiła je Blanka Pietrzak. Przegląd prasy. Samoloty w Polsce mają paliwo, uspokaja na pierwszej stronie Rzeczpospolita, a dokładnie Danuta Walewska z Rzeczpospolitej. Włochy już je racjonują, a kolejnym krajem, gdzie może zabraknąć paliwa lotniczego jest Francja. Polskie lotniska problemów na razie nie sygnalizują. Z powodu wojny w Zatoce Perskiej zmalały dostawy paliwa lotniczego do Europy, która jest w 30% uzależniona od importu. Racjonowanie paliwa... Wprowadzono na czterech lotniskach w północnych Włoszech, Mediolanie, w Bolonii, Wenecji i Trewizo. Jak wygląda sytuacja w Polsce? Nie mamy sygnałów dotyczących ewentualnych utrudnień w dostępie do paliwa na lotniskach zarządzanych przez Polskie Porty Lotnicze. Tak informuje ta spółka. Zobaczymy jak... Hmm, jak będą wyglądały zasoby surowca, także w kontekście ogłoszonego dwustronnego zawieszenia broni na dwa tygodnie. Do tego tematu już za chwilę wrócimy w rozmowie z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych Janem Pachlowskim, ale teraz jeszcze jeden fragment z prasy na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej. Problemy z onda krypto giełdzie zarządza, zarządzanej przez Przemysława Krala zostały niespełna trzy miesiące na uzyskanie licencji i może Miejscem tym kłopot. Zonda Krypto nie realizuje na bieżąco wypłat klientów. Kilkudniowe opóźnienia wypłaty budzą poważne obawy. W proces zaangażował się przebywający w Monako prezes giełdy Przemysław Kral, który prosił poszkodowanych użytkowników o kontakt w prywatnych wiadomościach na komunikatorze Telegram, obiecując, że przyspieszy proces wypłat. Gazeta Wyborcza informuje, jak będzie wyglądał proces uzyskiwania licencji, co ona oznacza i co z pieniędzmi w zonda krypto. Do tego wątku także będziemy wracać w dzisiejszym poranku. Stan dnia. Zapowiadany Jan Pachlowski, dzień dobry Janie. Dzień dobry, kłaniam się nisko i myślę, że to jest dzień dobry, to, że to jest takie dobre określenie dzisiaj. Tak, to prawda, na pewno uniknęliśmy czarnego scenariusza. Amerykańskie wojko, wojsko wstrzymało uderzenia na Iran, tak poinformował przedstawiciel władz. Po tym jak prezydent Donald Trump ogłosił, że uzgodnił z Teheranem dwutygodniowe zawieszenie broni. W Stanach Zjednoczonych takie rozwiązanie przyjęto z dużą ulgą, jak jest komentowany, Janie. Przede wszystkim tutaj chciałbym rozpocząć od tego, co po raz kolejny wstrząsnęło, czyli słowa, jakich używa Donald Trump. On U państwa to był wtorek popołudnie, tutaj wtorkowy poranek, kiedy Donald Trump napisał m.in. tak, cała cywilizacja zginie dziś w nocy, by nigdy już nie powrócić, nie chcę, aby do tego doszło, lecz prawdopodobnie tak się stanie. Napisał Donald Trump w serwisie True Social. No i rzeczywiście zszokował cały świat, od Stanów Zjednoczonych po dalekiej jego krańce i tutaj wszyscy zastanawiali się, czy Donald Trump w taki sposób specjalnie chce taki, wytworzyć niesamowicie mocną presję, czy jednak rzeczywiście tak uważa. I Im tutaj bliżej było do tego ultimatum, przypomnę, ono mijało o godzinie drugiej nad ranem czasu obowiązującego w Polsce z wtorku na środę, no to te wyczekiwanie, niepewność i takie zastanawianie się, co może się teraz wydarzyć, było coraz bardziej tutaj wyczekiwane i napięte. Mniej więcej na 90 minut przed upłynięciem czasu ultimatum Donald Trump poinformował, że doszło do zgody na dwustronne zawieszenie na dwa tygodnie broni. Natomiast też dobre informacje zaczęły się pojawiać, że być może rzeczywiście to porozumienie będzie negocjowane w amerykańskich mediach. Te pierwsze bardzo ostrożne informacje zaczęły pojawiać się w momencie, jeszcze mniej więcej na 5-6 godzin przed końcem ultimatum, które dał Donald Trump. Chodziło tutaj przede wszystkim o to, że Iran musi odblokować cieśninę Ormus. Posłuchajmy co na ten temat, bo zbieramy opinie, powiedział lider Demokratów i reprezentantów Hakim Jefferies. Większość naszych obywateli jest przeciwna wobec amerykańskich działań zbrojnych w Iranie. Wydajemy miliardy dolarów na bombardowanie tego kraju, a nie zapewniamy w kongresie dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, bo sprzeciwili się temu republikanie. To wręcz nieprawdopodobne, jakie w ostatnich dniach obserwujemy nonszalanskie zachowanie naszego prezydenta. To nie przystoi temu urzędowi taka komunikacja z narodem, jakiej jesteśmy świadkami w ciągu ostatnich kilku dni. A co na ten temat piszą amerykańskie media na temat decyzji Donalda Trumpa? Przede wszystkim biorąc to wszystko pod, manow pod wspólny mianownik podkreśla się jednak, że trzeba być bardzo ostrożnym, bo to porozumienie może być bardzo kruche. Porozumienie zostało ogłoszone na 90 minut przed upłynięciem czasu ultimatum Donalda Trumpa, pisze New York Times i tutaj nowojorski dziennik też zauważa bardzo jedną ważną rzecz także z perspektywy Polski, czy z perspektywy Europy, z perspektywy Stanów Zjednoczonych też oczywiście, bo notowania amerykańskiej ropy naftowej gwałtownie spadły w końcowej fazie sesji, obniżając się około 15% do poziomu około 96 dolarów za baryłkę. Yy, podkreślił nowojorski dziennik, na początku we wtorek notowania ta baryłka kosztowała, kosztowała 116 dolarów, tak więc widzą Państwo różnice. To są dobre informacje. Biały Dom, odnosząc się do doniesień jakoby w piątek w Pakistanie miałyby odbyć się kolejne rozmowy pokojowe z krajów, zastrzykł, że nic nie zostało potwierdzone. Z kolei poinformowała stacja Fox News, a w Washington Post czytamy. Na krótko przed wyznaczonym przez prezydenta Donalda Trumpa terminem, prezydent zgodził się przedłużyć ultimatum, aby umożliwić dalsze działania dyplomatyczne. Biały Dom ogłosił zakończenie zresztą też aktywności prasowej na najbliższe godziny, co oznacza, że biuro prasowe Białego Domu nie przewiduje, by prasa miała do środowego poranka czasu wschodnioamerykańskiego, czyli w Polsce to już będzie środowe popołudnie, bez Bezpośredni kontakt właśnie z prezydentem Donaldem Trumpem, aby on sam nie za pomocą mediów społeczniowych, ale sam tutaj odpowiedział na pytania dziennikarzy. I też w tym przypadku jest jedna bardzo ważna kwestia. Wspomnieliśmy już o tym państwu pokrótce, o tym pisała stacja Fox News, bo tutaj bardzo ważną rolę odegrał Pakistan i e, premier Pakistanu e, Szechbas Sharif z zadowoleniem przyjął ogłoszenie właśnie zawieszenia broni i zaprosił przywódców Stanów Zjednoczonych oraz Iranu do swojego kraju na dalsze rozmowy, bo tutaj negocjował właśnie e, tutaj premier e, Pakistanu to porozumienie i na podsumowanie tutaj to spotkanie ma rozstrzygnąć wszelkie spory. Tak według wstępnych informacji te rozmowy mają się odbyć w najbliższy piątek 10 kwietnia. Mieliby wziąć udział, specjalne wysłanie dla Trumpa Steve Witkow, jego zięcia Red Kaszner oraz wiceprezydent J.D.B.S. I Pakistan przyjął w tym konflikcie taką rolę mediatora, wykorzystując właśnie swoje stabilne relacje zarówno i z Teheranem, jak i z Waszyngtonem. Jan Pachlowski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych. Spokojnej nocy dla Ciebie, Janie. Dziękuję. przyjaźni amerykańsko-węgierskiej. Tam najpierw przemawiał premier Viktor Orban, a potem J.D. Vance. No i on miał dla takiej wyselekcjonowanej grupy zwolenników Fidesu, czyli partii rządzącej, niespodziankę. I tak jak powiedziałem... Dziwny ruch amerykańskiej administracji, bo Janek Pacholski powiedział, że dzisiaj dostęp prasowy do prezydenta będzie ograniczony. Na pewno takiego, taki dostęp ma J.D. Vance, ponieważ tą niespodzianką, którą przygotował prezydent, był telefon do Donalda Trumpa. Chcę wam tylko powiedzieć, że jestem wielkim fanem Wiktora. Popieram go całym sercem. Stany Zjednoczone popierają go całym sercem i to Ewidentnie to nie była i nie jest merytoryczna, a stricte polityczna wizyta amerykańskiego wiceprezydenta. To też zauważają węgierskie media, zarówno prorządowe, jak i opozycyjne. Chwalił Orbana jako wzór dla innych krajów Europy. Ciekawy wątek jego wypowiedzi to ten, w którym mówił o interwencji zewnętrznej w wybory węgierskiej. Jeśli ktoś pomyślał w tym momencie, że on miał na myśli Rosję, to akurat się pomylił, bo Wens tak jak powiedziałeś, wymienił w tym miejscu Brukselę. Posłuchajmy jednej z tych ostrych wypowiedzi J.D. Wensa.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 Nie chciał być aż tak ostry. Orban często, często w obliczu, że tak powiem, zewnętrznych polityków na zewnątrz jest troszeczkę słabiej wypowiada się niż na Węgrzech. Owszem, próbował wszystkich przekonywać, że 12 kwietnia wygra te wybory, ale w każdym razie no dzisiaj takie mocne wypowiedzi nie były aż tak częste w ustach Viktora Orbana. Tu u nas na Węgrzech rozpoczniemy europejski ruch powrotu, rekonkwisty, która przywróci w Europie patriotyczne Diplomatyczne rozmowy. Taka pomoc deklarowana w każdej sprawie Rosjanom, którzy napadli Ukrainę, to jest według Węgrów normalna, dyplomatyczna gra. Ja Państwu polecam całe te ustalenia Bloomberga, bo tam panowie wymieniają się uprzejmościami, żartami, dowcipami, uh -huh. a nawet opowiadają o tym, jakie sporty uprawiają. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech. Dzięki Piotrze, do usłyszenia. A jak wizyta amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Wansa oceniają polscy politycy, to sprawdzała Małgorzata Naukowicz. Rządzący uważają, że wizyta wiceprezydenta USA niewiele pomoże notowaniom Wiktora Urbana. Takie stanowisko prezentuje Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Jednak dosyć duży, delikatnie mówiąc sceptycyzm wobec poczynań Donalda Trumpa i tego co zrobił z porządkiem na świecie to jak go zburzył w kilka miesięcy raczej jest obciążające, a nie zachęcające. Nawet w Polsce, która była do tej pory bardzo proamerykańska, widać te antyamerykańskie nastroje, więc nie sądzę, żeby to ta wizyta pomogła Orbanowi. W podobnym tonie wypowiada się Michał Gramatyka z Polski 2050. Polityk zastanawia się jednocześnie, co będzie się działo na Węgrzech w przypadku przegranej Fidesu. Czy on odda władzę? W jakim stylu odda tę władzę? Czy doprowadzi do pokojowego przejęcia władzy przez zwycięzców tych wyborów? Mam też pewne wątpliwości, czy uda się kontkandydatowi zwyciężyć ze względu na dość skomplikowany system wyborczy na Węgrzech. Prawo głosu tzw. diaspory, czyli ludzi, którzy mieszkają poza terytorium Węgrzech, a jest ich dość dużo. To są wszystko znaki zapytania. Poseł Lewicy Andrzej Szejna nie ma wątpliwości. Wizyta wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Budapeszcie ma pomóc Wiktorowi Orbanowi wygrać wybory. To jest oczywiste. Wiktor Orban też składał wizytę. Jest lojalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. no i Jest to troszkę tyle dziwne w tym wszystkim i układzie geopolitycznym, że jednocześnie Orban jest wielkim przyjacielem Putina. Ale też wiemy, że prezydent Trump od towarzystwa Putina nie stroni. Zbigniew Koźmiuk z PiSu mówi, że trudno nie łączyć tej wizyty z z wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Zauważa jednak, że tamtejsza opozycja również jest wspierana z zewnątrz. Rzeczywiście wydaje się, że sytuacja na Węgrzech jest tam taka bliska remisu. Być może rzeczywiście to zaangażowanie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Orbanowi pomoże. Druga strona też nie ustaje w wysiłkach, że Unia Europejska absolutnie zaangażowała się po stronie konkurenta Orbana. Także pan prezydent Zeleński zaangażował się po stronie unijnej, jak rozumiem na rozkaz w Brukseli. Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u. Bardziej obawia się rosyjskiej ingerencji w węgierskie wybory. Wspieranie prorosyjskiego reżimu nie jest dla Polski dobre. Nie mieszamy się do procesu wyborczego na Węgrzech, ponieważ jest to nie proces, w którym uczestniczą obywatele Węgier. Oczywiście będziemy z niepokojem obserwować możliwe inicjatywy zakłócania tego procesu, jak to miało na przykład miejsce w Mołdawii, gdzie udało nam się powstrzymać rosyjskie działania, żeby Mołdawia mogła zagłosować tak, jak chcieli, a nie tak, jak chce Putin. Wizyta wiceprezydenta Węsa na Węgrzech ma się zakończyć dziś. Co relacjonowała Małgorzata Naukowicz? 6.30, informacje i Rafał Boguta. To są informacje Polskiego Radia 24. Zapraszam. Najpierw dwutygodniowe zawieszenie broni, później docelowy rozejm. Stany Zjednoczone oraz Iran zawarły porozumienie w sprawie wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie. Jednym z warunków 14-dniowej pauzy w działaniach wojennych jest otwarcie przez Iran cieśniny Ormus. Państwowa telewizja IRIB poinformowała, że najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah Mocztaba Hamenei, nakazał wstrzymanie działań wojennych. Do przestrzegania warunków porozumienia zobowiązał się także Izrael. Rząd Benjamina Netanyahu zastrzegł, że będzie kontynuował ataki na cele w Libanie. Z ustaleń portalu Times of Israel wynika, że w nocy doszło do kolejnych ataków na cele w Libanie oraz w Iranie. Teheran odpowiedział ostrzałem Tel Awiwu i Jerozolimy. A pierwsze rozmowy na temat zawarcia docelowego pokoju mogą odbyć się już w piątek. Ma w nich pośredniczyć Pakistan. Kluczowym problemem pozostaje nadzór nad przerwaniem ognia, komentował w TVP Info były ambasador Polski we Francji i Niemczech Andrzej Byrt. To jest skomplikowana materia i tego się nie załatwi tak zwane overnight, z dnia na dzień, żeby znaleźć kanały porozumienia. To będzie oczywiście przygotowywane w pierwszej fazie negocjacji, kto co i jak, ale na pewno w ciągu tych dwóch tygodni będziemy świadkami wielu zdarzeń, które będą następstwem wymknięcia się procesu spod kontroli na bieżąco śledzimy sytuację na Bliskim Wschodzie i już za kilka minut połączymy się z generałem Leonem Komornickim, byłem zastępcą szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a wcześniej relacja naszej korespondentki w Libanie, Mileny rashid Shehab. 24 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Taką datę wyznaczył komisarz wyborczy. Mieszkańcy zdecydują nie tylko o losie Aleksandra Miszalskiego, ale także całej Rady Miasta. Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158,5 tysiąca mieszkańców. To trzy piąte liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta w drugiej turze. W przypadku Rady Miasta wymagana liczba głosujących to blisko 180 tysięcy. Aleksander Miszalski jest prezydent Krakowa od 2024 roku w drugiej turze pokonał przedsiębiorcę i radnego Łukasza Gibałę. Sadownicy obawiają się przymrozków. Niskie temperatury stanowią zagrożenie dla tegorocznych zbiorów truskawek i malin. Mróz może zniszczyć kwiaty i wczesne zawiązki owoców, powodując utratę nawet 100% zbiorów. To groźne zjawisko, ale można mu przeciwdziałać, mówi prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. Są różne metody ochrony upraw sadowniczych przed przymrozkami. Najskuteczniejszym to jest takie zraszanie, czyli takie powodowanie, że niby pada deszcz na całe uprawy i to powoduje, że ta woda oddaje ciepło de facto ogrzewa rośliny. Inne to takie bardziej naturalne metody, jakieś zadmianie, czy palenie ognisk, czy piecyków takich z brykietem torfowym. W ciągu najbliższych dni ujemne temperatury możliwe są niemal w całym kraju. Minus 4,7 stopnia wskazują obecnie termometry w Jeleniej Górze, to tak odnośnie mrozów. Mroźnie jest także na Pomorzu Zachodnim, tam minus 3 stopnie Oraz na podchalu minus 1 stopień Na pozostałym obszarze kraju temperatura dodatnia Najwięcej i najcieplej będzie dzisiaj, najwięcej stopni i Najcieplej będzie na zachodzie kraju, tam 12 stopni Na wschodzie 6, 8, w centrum 10 Na przeważającym obszarze możliwe opady deszczu Przelotne i mniej przelotne, tylko na zachodzie sucho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 6.35, Tomasz Kowalczyk w studiu. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dawno się nie widzieliśmy, dobrze cię widzieć. Tak, ciebie również. Siebie jak dobierz. święta? Y, bardzo dobrze, spokojnie i mokro trochę. stało ci jeszcze trochę sałatki jarzynowej? Wczoraj zjadłem ostatnią porcję. Tak czułem, tak czułem. To przejdziemy do świata sportu. A zaczniemy od piłkarskiej ligi mistrzów, bo działo się we wczorajszych dwóch pierwszych ćwierćfinałowych spotkaniach właśnie Champions League. Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1 do 2. Sporting Lisbona uległ z kolei Arsenalowi Londyn 0 do 1. Nie był to dzień gospodarzy. W Madrycie gola dla Los Blancos strzelił Kilian Mbappé. Dla gości trafiali Luis Diaz i Harry Kane. W Lisbonie bramkę dla kanonierów zdobył z kolei w doliczonym czasie gry Kai Havertz, więc tak jak słyszeliśmy goście tutaj. Dużo lepiej spisali się w tych pierwszych spotkaniach ćwierćfinałowych, ale Real Madryt nie ma się chyba o co martwić tak do końca, mimo że wynik słaby, bo z czterech ostatnich dwóch meczów w grze o awans do kolejnej fazy Champions League w fazie pucharowej to właśnie Real wychodził zwycięsko, kiedy grał z Bayernem Monachium ostatni raz w 2012 roku jeszcze prowadzony przez Jose Mourinho Real odpadł po rzutach karnych. No a dziś, dziś czeka nas prawdziwa uczta. Barcelona podejmie Atletico Madrid i będzie to kolejne spotkanie tych drużyn w ostatnim czasie. W lidze było zwycięstwo Barcelony na wyjeździe. W Pucharze Króla lepsze Atletico w dwumeczu, a jak będzie tym razem No przekonają się państwo wieczorem. Paris Saint-Germain z kolei podejmie Liverpool, a rewanżę za te spotkania już w przyszłym tygodniu. To teraz o hokeju opowiemy, bo GKS Tychy obronił tytuł Mistrzów Polski. W czwartym meczu finału przypieczętował złoty medal po zwycięstwie z GKS-em Katowice 7 do 2 w rywalizacji do czterech zwycięstw. Zwycięstwo 4 do 0 GKS-u Tychy. Brąz już wcześniej wywalczyło Zagłębie Sosnowiec, które w meczu o trzecie miejsce okazało się lepsze od Unii Oświęcin. Oświęcim dla Tyszan to siódmy w historii tytuł Mistrzów Polski. Teraz koszykówka zawodniczki AZS-u Lublin awansowały do finału Ekstraklasy. Lubelskie akademiczki wygrały na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław 82 do 70 i w playoffs zwyciężyły 3 do 0. Mecz podsumowuje szkoleniowiec lubelskiej ekipy Karol Kowalewski.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 Jest Lublin. W drugiej parze grają drużyny z Wielkopolski. Enea Poznań prowadzi w play-off Zajotp Gorzów Wielkopolski. No i jeszcze dwa słowa o siatkówce, bo gracze Projektu Warszawa awansowali do półfinału. W decydującym meczu ćwierćfinałowym stołeczna drużyna pokonała u siebie Jastrzębski Węgiel 3 do 0, a w play-off ostatecznie wygrała 2 do 1. Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. Słyszymy się za godzinę. Słyszymy się za godzinkę. 6.39 na zegarach. Z nami teraz Milena Rashid-Szechab, korespondentka, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia do Bejrutu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, kluczowe pytanie, bo tutaj zdania są podzielone. Czy rozejm, zawieszenie broni, które obowiązuje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, obowiązuje także działania Izraela w Libanie? I strona irańska czy też strona pakistańska, która m, stanowiła za mediatora w tych rozmowach, twierdzi, że tak, że to porozumienie dotyczy Stanów Zjednoczonych Izraela, e, Stanów Zjednoczonych Iranu oraz wszystkich ich sojuszników, a więc w tym także Izraela. Przy czym Izrael twierdzi, że takiej umowy nie ma i będzie kontynuować ataki na Liban. Powiedz, jak wygląda sytuacja, jak przyjęto w Libanie właśnie informacje o? o zawieszeniu broni, czy też o porozumieniu amerykańsko-irańskim? Radość tutaj w Libanie była rzeczywiście, ale nie trwała długo. Ludzie są bardzo zmęczeni tą, tą wojną, więc nawet taka informacja o dwutygodniowym zawieszeniu broni byłaby błogosławieństwem, ale cztery godziny po tym, jak ogłoszono porozumienie e, czy zawieszenie broni, e, biuro pre, premiera Netanyahu wypowiedziało się bardzo e, konkretnie, że to e, porozumienie, to zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, Uh, więc można się spodziewać, że te walki tutaj będą trwałe. Już wcześniej uh, władze Izraela sygnalizowały, że nawet jeśli dojdzie do zakończenia wojny uh, z, um, w Iranie, to, to, to tutaj uh, te walki z Hezbollahem będą cały czas trwałe, ale... To są walki, które dotyczą nie tylko Hezbollahu, ale wszystkich libańczyków. Jak powiedział minister Kac, minister obrony, nawet po zakończeniu wojny około 600 tysięcy ludzi nie będzie mogło wrócić do domu. Mówimy o, południu, o południowej części kraju, tam Izrael chce stworzyć tak zwaną strefę buforową. Realizuje w niej taką tak, doktrynę gazy, jak to nazywa, czyli właściwie zupełnego zmieniania w ruiny wiosek wzdłuż granicy i tamte tereny na pewno będzie chciał zająć, czy zajmuje teraz właściwie i na pewno będzie chciał to utrzymać, więc raczej nie spodziewajmy się, że ta wojna Tutaj się skończy. To, to, czego się boją jeszcze libańczycy, to właśnie ten scenariusz ze strefy gazy. Pamiętajmy, że tam również podpisano porozumienie, zawieszenie broni, które tak naprawdę niewiele załatwiło, to znaczy rzeczywiście przerwało tę rzeź, która wtedy już, już następowała, trwała parę miesięcy, bo pamięta, pamiętamy wszyscy te straszne obrazy na przykład do strzelania do, do ludzi czekających na pomoc, ale tam cały czas jest niebezpiecznie. Tam y, w ciągu paru miesięcy zginęło 700 osób i Libańczycy też się boją właśnie ta, tego typu powtórki, że będą zapomnieni przez świat i y, y, y, z wojną na karku, której wcale, y, wcale nie chcieli. Mileno, a powiedz, powiedz jeszcze, czego można się spodziewać, bo wiadomo, że Izrael miał dalekosiężne plany, to znaczy rozmawialiśmy nawet w ostatnich dniach o planach aneksji, no, czy okupacji południowych, części, południowych części, y, części Libanu. Co ci mówi intuicja, jak będą te najbliższe dni i tygodnie wyglądały w regionie? Izrael na pewno się nie wycofa. Chyba się nie spodziewał takiego oporu ze strony Hezbollahu, bo te walki są rzeczywiście zacięte. Obie strony nie podają informacji oficjalnych o ofiarach, ale tylko o... Izrael mówi o rannych, ale 36 rannych w ciągu, w ciągu 48 godzin to jest dosyć dużo jak na tak zaawansowaną armię. Więc myślę, że, że Izrael może się przynajmniej w jakimś stopniu ograniczyć tylko do tego pasa przygranicznego, ale to jest bardzo ważny pas i Hezbollah tutaj walczy o takie miasto Bindżbejl. Też rozmawialiśmy o, o tym mieście na, na antenie radia, bo to jest bardzo ważne miasto w kontekście tego zrozumienia, co się dzieje na południu. Teraz Izrael próbuje otoczyć to, to miasto, ale tam walki cały czas trwają i myślę, że obserwacja tego, co tam się, będzie działo, to będzie dobra, e, do, do, dobry prognostyk tego, jak ta wojna e, izraelsko-hezbollacka, ale wojna w Libanie powiedzmy sobie szczerze mhm. będzie wyglądać. Milena Rashid-Szechab, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia do Libanu właśnie. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Gość Polskiego Radia 24. Mamy połączenie z generałem Leonem Komornickim, byłym zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Odetchnął pan z ulgą? No tak, ale to nie znaczy, że ta ulga jest, jest już ostateczna, ale ona jest, można ma w miarę chwili, bo zawarcie porozumienia czy rozejmu o zawieszeniu broni, o otwarciu ormus może być tylko jakim swoistą przykrywką, taką małą maskirowką kolejnych przedsięwzięć, które może poczynić, mogą poczynić Stany Zjednoczone. No i tutaj w mojej ocenie Iran ma pełną świadomość tego, że to może być tylko jakaś taka typu działanie o charakterze politycznym, które ma odwrócić jego uwagę o co robią Stany Zjednoczone i właśnie to, co przed chwilą Pani komentowała, wyczynia w Libanie Izrael, bo za tą wojną stoi Izrael przecież, tą wojną z Iranem, to właśnie wojną w trwającą Popisał w Libanie. No i pytanie pojawia się następujące: skoro tak, że Stany Zjednoczone dołączyły do tej wojny, to wszystkie symptomy o charakterze sztuki wojennej, o tu jest, tutaj wystąpił brak całkowitych sztuki wojennej, tylko symptomy świadczące o tym, że Stany Zjednoczone dołączyły się do tej wojny bez adekwatnego przygotowania, bez definiowania celów, jakie należy czy chcą osiągnąć w tej wojnie. No i te cele rosła, armia amerykańska nie osiągnęła, bo Bowiem, jeżeli popatrzymy na zakończenie tejże wojny tym porozumieniem, czy, czy też chwilowym zakończeniem wojny, to tutaj nie nastąpił a kapitulacji Iranu na warunkach Stanów Zjednoczonych czy Izraela. Więc nie można mówić o zwycięstwie jakimkolwiek Stanów Zjednoczonych, jest to porażka. Jest to porażka, bowiem żaden z celów politycznych nie został Zrealizowany. A Iran wszystkie cele polityczne państwa broniącego osiągnął pełni. Zachował swoją suwerenność strategiczną, zdolności sił zbrojnych do obrony. Społeczeństwo, które nie uległo destrukcji, stanowiące fundament systemu obronnego Iranu. No i cele, wszystkie struktury siłowe tutaj nie uległy destrukcji. Potencjał ten, który pozwala Iranowi nadal prowadzić działania o herderze asymetrycznej, nękających sojuszników Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, został tylko osłabiony. W mojej ocenie w dzielnicach jeszcze około 40 paru procent Iran posiada rakiet balistycznych w stosunku do tego, który posiada na początku wojny i niezliczoną ilość dronów. Który może kontynuować te działania. No i pytanie się panie redaktorze powie. Następujące to po co ta była wojna? Skoro dzisiaj trzeba sprzątać w wyniku tej wojny to co zostało nabałaganione. Ciśnina Ormuz to było zablokowanie tej ciśniny Ormuz to było celem wojny Stanów Zjednoczonych Izraela z Iranem? No chyba nie, tak? Co to spowodowało? Czy sprognozowano skutki użycia siły w tym obszarze, skutki dla gospodarki regionalnej tych państw, które są sojusznikami strategicznymi Stanów Zjednoczonych? Czy z sprognozowano, jakie skutki wywołały te działania, jeżeli chodzi o gospodarkę światową, państw, które czerpią stamtąd zasadnicze zasoby węglowodorów, czy zdefiniowane, jakie były koszty będą tej wojny? Bo panie redaktorze, ta wojna dotychczas kosztowała budżet Stanów Zjednoczonych 30 prawie 2 miliardy dolarów. Tak jeden dzień wojny już dzisiaj kosztował, czy wczoraj kosztował prawie 500 milionów dolarów. tak Mówiąc o dużych stratach, dużych sporych strat, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, no i też straty są ludzkie. Kolejna rzecz, no jak to się stało, że to celem tej, tejże wojny miało być to, że Rosja z tego najbardziej skorzysta, że będzie nabijać swoją kabzę, tak, sprzedając, Stany Zjednoczone zdejmują na, na, na, na miesiąc czasu embargo na sprzedaż rosyjskich węglowodorów i już w pierwszym tygodniu do budżetu Rosji wpływa prawie miliard dolarów, no to to są te kluczowe pytania. No i w związku z tym Stany Zjednoczone jeszcze nawołują do tego, żeby Europa pospieszyła z pomocą kraje NATO i, po, i, i, i, i przystąpiły do tej wojny. Wojny, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły Pani? realizując cele polityczne Izraela. Panie generał. No pytanie się pojawia następujące. Czy Iran w związku z tym uszanuje... To porozumie w kontekście trwającej wojny Izra Izraela z Libanem, bo przecież Hezbollah jest sojusznikiem Iranu, który dołączył do tej wojny po stronie no, Iranu. I tu może być problem poważny. W mojej ocenie Iran nie przestanie wspierać Hezbollah, tym bardziej, że Izrael stawia sobie cel aneksję. Strefy, którą traktuje jako strefę buforową, w jej ręce 30 kilometrów, łą terytorium Libanu, powiększając swoje terytorium. Panie generale, mówi pan tak, bo to bardzo ciekawy wywód, mówi pan tak, jakby Donald Trump i administracja amerykańska uciekały poniekąd z tej wojny, nie zrealizowawszy swoich celów, bo nigdy ich nie wyznaczyły tak na dobrą sprawę precyzyjnie, i e, e, żeby zachować twarz. A czytam komunikat rzeczniczki Białego Domu Caroline Lewitt. Stany Zjednoczone osiągnęły... Zwycięstwo osiągnęliśmy, a nawet przekroczyliśmy nasze główne cele militarne w ciągu 38 dni. Sukces naszej armii stworzył maksymalną siłę nacisku, pozwalając prezydentowi Trumpowi i jego zespołowi na podjęcie trudnych negocjacji, które otworzyły drogę do rozwiązania dyplomatycznego i długoterminowego pokoju. Nigdy nie lekceważcie zdolności prezydenta Trumpa do skutecznego promowania interesów Ameryki i pośredniczenia w pokoju." No cóż, pani rzecznik mogła powiedzieć, na pewno ten komunizm został uzgodniony z prezydentem Trumpem i z najwyższymi osobistościami z najbliższego otoczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, co miał się prezydent Stanów, no jest sub prezydent supermocarstwa przyznać do porażki, a ja nie mówię klęski, bo klęska Stanów Zjednoczonych to nie jest klęska, tylko jest poważna porażka, kolejna porażka armii Stanów Zjednoczonych wojnie, której Amerykanie nie potrafią zdefiniować fundamentalnych Wiedzy, fundamentalnej wiedzy, która stanowią uwarunkowania historyczne, społeczne, geograficzne, gospodarcze w regionie, w którym rozpoczynają wojnę. Tak? tak było w wojnie w Wietnamie, tak było w Afganistanie, tak było w Syrii czy w Iraku. Tu wszędzie, tu wszędzie cele, które sobie armia amerykańska były stawiane, nie miały charakteru politycznego, militarnego, a więc wojna jest narzędziem realizacji celów politycznych. Nie można mówić zwycięstwie o wojnie, kiedy nie odnosi się zwycięstwa politycznego. I tu kompletnie tak, to nie występuje. Tu nie ma. Iran odniósł to zwycięstwo, obronił swoją niepodległość, obronił swoją suwerenność. Rząd nie upadł. I to co powiedziałem, na wstępie armia trzyma się dobrze tak i jest gotowa do prowadzenia w dalszym ciągu działań. I to porozumienie zostało zawarte na Warunkach uzgodnionych, tak? Uzgodnionych. Uzgodnionych tu nie. Stany Zjednoczone nie dyktowały tych warunków bezwzględnego wykonania, bezwarunkowego wykonania jako zwycięzca. Poza tym Armia Stanów Zjednoczonych. Poważnie się osłabiła swoją zdolność, gotowość bojową, wyczerpując swoje kolejny, bez opamiętania, taką furiaską, bo tak zresztą ta operacja się nazywała, bez, bez, muzy, bez rozumu, operacją, której zużyła praktycznie roczną produkcję rakiet PAK-3, uh -huh. która ogołociła z tych rakiet swojego sojusznika Koreę Południową, ściągając tamtą rakiety, kiedy praktycznie odpaliła blisko 600 tomahawków, tak, wyczerpując też te zasoby rakiet <śmiech> i co i poza tym do, i dużą ilość lotnictwa. Więc resursy wszelkiego rodzaju rakiety, w które lotnictwo też jest wyposażone. W związku z tym... Tu pojawią się kolejne problemy, właśnie czy celem tej wojny, co było osłabienie też państw sojuszników NATO, które zamówiły przemyśle amerykańskim przecież F-35, rakiety PAK-3, wyrzutnie, atakamscy, tak, do, rakiety do Haymansów. Myśmy zamówili potężną ilość, w przyszłym roku powinniśmy dostawać już. Pierwsze, ostatnie partie sześciu baterii, do tego Pani 800 rakiet patrzy. To generale... wszystko stoi pod znakiem zapytania, bo Stany Zjednoczone muszą w pierwszym rzędzie otworzyć swoje zasoby, otworzyć swoją gotowość i zdolność bojową sił zbrojnych, których zasoby nienaruszalne zostały nadszarpnięte i tak dalej. Teraz Pani... jeżeli chodzi o, o wojnę w Ukrainie, proszę też, czy celem tej wojny było osłabienie zainteresowania Stanów Zjednoczonych pomocy w Ukrainie, tak się stało. To jest wojna, której takie cele się realizuje i one są osiągane, oczywiście cudzysłownie. Mówiąc to, to, to co powiedziałem, to, to są cele? No to wszystko, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest poważna porażka. Skutki Pentagon, jeszcze raz powtarzam, planując tą operację w krótkim czasie na kolanie, nie sprognozował skutków użycia siły w tym rejonie, skutków w wymiarze regionalnym, globalnym i w wymiarze także sojuszniczym. Nie, sojusznicy nie zostali powiadomieni. W związku z tym ta wojna, panie redaktorze, jest kolejną wojną niezakończoną, bo Stany nie osiągnęły tu żadnych no, celów. Właśnie o to chciałem panie generale, panie generale zapytać. Czy pan wierzy, że to jest trwały pokój? Donald Trump nie mówi... Wierzę. Proszę, się to proszę, proszę. I tutaj żadna ze strony, że nie zrealizować swoich celów politycznych na dobrą sprawę, cele polityczne, jeszcze raz powtarzam, wojna nie sobie, nie, się nie wywołuje, żeby powojować. Generowie wojny nie wywołują, żeby pokazać swoje muskuły na styrydach, tak, żeby pokazać tu jest wiele, wiele czynników, które pływają na tym, czym jest wojna, czym są cele prowadzonych działań do osiągnięcia, te militarne, które powinny być przełożone na cele polityczne. Tutaj nie tego nie uzyskano. W związku z tym, czy Amerykanie pogodzą się, przełkną tą, można powiedzieć, nie, takim może, cały, cały zestaw tabletek, gorzkich tabletek, czy się z, czy pogodzą z kolejną porażką w wojnie ekspedycyjnej, którą można porównać do porażki w Wietnamie, i czy nadal będą w tym się za tym, Będą szykować kolejną operację, już przygotowując do tej operacji odtwarzają swoje zdolności, swojej armii i to może nastąpić. To może jest... Iran natomiast na pewno nie odłoży broni, będzie gotowy do działania i Iran w dalszym ciągu pozbawiony został panie redaktorze kontroli nad ciśnieniem Ormus. tu jest też bardzo ważny aspekt uwarunkowania geograficzne, uwarunkowania geopolityczne, położenia państwa broniącego się, które jest państwem twierdzą. Jego terytorium ogromne, ponad milion kilometrów tak, kwadratowych, które jest do tej obrony przygotowane. Społeczeństwo jest, mimo że cierpiało tej władzy, w wyniku działań wojennych, na, na w których, w których Stany Zjednoczone rozpoczęły Poczęły razem z Israelą się konsoliduje. Każde jedno społeczeństwo będzie się kończyłoć. Ono nie wystąpi przeciwko władzy, ono będzie coś w obronie swoich domowych progów. Panie redaktorze, musimy pani general. Nawoływał, żeby wychodzili na ulicę i się cieszyli i przyjmowali władzę. I czy premier, czy prezydent, czy, przepraszam, Stanów Zjednoczonych, no to przecież to są nawet kpiny, to są te kpienie z tego narodu dumnego, o dużych tradycjach i tak dalej, i tożsamości walecznego. Tutaj, który, który nie odpuści. Jeżeli amerykańska tam by wkroczyła, to była straszna porażka krwawa, porażka armii amerykańskiej i wojny niekończącej się. Wojna, jeszcze raz powtarzam, będzie wojną niezakończoną, bo żadna ze stron, Iran także tu nie osiągnął wszystkich swoich celów, będzie dalej zmierzał, żeby osiągnąć i Stany Zjednoczone też tym Izrael nie pogodzą się z tym, że te cele nie zostały osiągnięte. Okay. No, w związku z tym musimy świat się przygotować, bo to jest ważne, że ten konflikt się nie zakończy, nie że, że będzie rządował ogromnie tak do tej pory, czego Pentagon nie sprognozował, nie prognozował. To powinien zrobić. To powinien zrobić. To jest element, element, element zasadniczy, ważny, istotny planowania operacyjnego, wojnie czy operacji. Prognoza skutków i zdefiniowania ryzyk prowadzonych działań. Tego nie zrobiono, Generał. To po prostu pominięto całkowicie, gdzie wszystkich to, to, to, co się stało, wystąpiło. Strategiczne, panie redaktorze, zaskoczenie. Panie generale, musimy już kończyć. Generał Leon konkluzję. Ale proszę, jedno zdanie. Nie wiem, czy pan redaktor sobie przypomina, że dzisiaj w współczesnej wojnie nie można uzyskać zaskoczenia. Zaskoczenie, zaskoczenie miesza się właśnie w tym, że Stany Zjednoczone zostały strategicznie zaskoczone. Nie przygotowały się do tego, co nastąpiło w wyniku życia. Siły w obronie swojego terytorium przez Iran. Bardzo, i tak dalej, i tak dalej. bardzo dziękujemy za Pańską analizę. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dobrego dnia, panie generale. Minuta do godziny siódmej za chwilę informacji Rafał Boguta. A po nich naszym gościem będzie Andrzej Szejna, były wiceminister spraw zagranicznych z lewicy.